To okazuje miłosierdzie, niech to czyni z radością. Fragment, który mamy przed sobą, mówi na temat darów i chciałem kilka słów takich ogólnych powiedzieć na ten temat. Co to, to są dary duchowe? To jest prezent od Pana Jezusa. Kiedy został nam dany, czytamy wyświetlęfezem, wstąpiwszy na wysokość ludzi do ramię obdarzył. A więc po wniebowstąpieniu Pana Jezusa, kiedy został posłany Duch Święty, osoba, On był tym, który przyniósł te prezenty od Pana Jezusa i one zostały od tego czasu rozdzielone, czy są rozdzielane poszczególnym osobom nawróconym, tak jak ten Duch Odnośnie tego, jaki to jest dar, jak również co do rozmiaru tego daru. Więc jest to, są to prezenty od Boga, które mamy dla naszego wspólnego zbudowania. Tu jest też i ten fragmencie, który czytamy: mówi na mojedym ciele, to znaczy, że to też i wskazuje na zgromadzenie. Niektórzy mogą zadawać sobie pytanie, po co nam w ogóle zgromadzać się? Czy nie wystarczy, że ktoś uwierzy i po prostu e, mieszka tam, gdzie mieszka? Po co się spotykać, szczególnie w jakimś czasie, o określonej godzinie? E, no więc właśnie po to, żeby te duchowe dary można było używać. Także po to, jak wspólnie się spotykamy. Bo kiedy się razem schodzimy, e, Słowo Boże jest wyjaśniane, kiedy razem się schodzimy, niektórzy otrzymują odpowiedzi na pytania, które mają w sercu, chociaż nikogo nie pytają. Jest to czas, kiedy bywamy napominani. Jest to czas, kiedy bywamy pocieszeni. Kiedy ktoś komuś może udzielić mądrej rady. To jest przede wszystkim czas na duchowe wsparcie wzajemne. Jest to czas, kiedy także modlimy się, czy może nawet jeden za drugiego modli się, stojąc jeszcze przy samochodzie. Myślę, że i to powinniśmy mieć na względzie właśnie, czemu służą te spotkania. <śmiech> Oczywiście ewangeliści służą swym darem raczej poza zgromadzeniem, chociaż czasem też w czasie wspólnych zgromadzeń. Oprócz darów są też służby, czyli np. E, słudzy, którzy zajmują się środkami materialnymi e, czy też ci, którzy e, służą jako ci doświadczeni we wierze, troszcząc się o e, młodszych we wierze, e, czy może kiedy zaistnieje jakiś konflikt e, pomiędzy wierzącymi. Także jest potrzebny dar do tego żeby go umieć rozwiązać. Apostoł Paweł mówi o tym, czy nie ma między wami ani jednego mądrego? Może się zdarzyć, że nie ma. I co wtedy? Wtedy trzeba czekać na dar od Pana. Żeby taki dar. Kiedyś był Heli kapłanem, ale dopiero Samuel był tym, który, przez którego rzeczywiście Bóg mógł więcej i szczególnie działać dla poruszenia duchowego w Izraelu. Czy mamy jakąś kompletną listę darów? Na pewno nie. Ponieważ tak w liście który mamy przed sobą, jak choćby w liście do Koryntian mamy pewne dary wymienione, Czyliście w liście do Efezan, czwarty rozdział, gdzie osoby są darami, czyli pewne osoby, które mają uzdolnienia przydatne dla Królestwa Bożego, są darami dla zgromadzenia, ale też mamy dar niesienia pomocy na przykład, czy słowo wiedzy. Czasem na konferencji wstanie ktoś i powie to słowo w Nowym Testamencie pojawia się tyle a tyle razy i usiądzie. Jest to brat, który ma akurat w tym tę swoją funkcję, że coś potrafi zauważyć i choćby to jedno zdanie powiedzieć. A więc są różne dary i one są w potrzebnym czasie dawane przez Pana dla naszego wspólnego zbudowania. Pytanie może być, czy dar jest dany raz na zawsze? na pewno jest tak, że trzeba to, czy ten dar pielęgnować, bo może on przygasnąć, tak jak to było w przypadku Tymoteusza, pisze apostoł Paweł, aby na nowo go rozniecił, ten dar łaski, który otrzymał. Czyli nie jest to tak, że to raz na zawsze się włączy i zawsze działa. Zależy to też i od sposobu życia, tego, który ma ten dar. Trzeba w używaniu daru też się ćwiczyć. I to też jest troszkę tematem tutaj tego trzeciego wiersza. Bo może tak być, że ktoś ma niewielki dar, a próbuje bardzo dużo robić i to się może nie udawać. A może ktoś ma znaczny dar, a jednak coś go powstrzymuje i tego nie używa. Więc słowo mówi tutaj, to zachęta, żeby stosownie do wiary tego daru używać. A więc jeśli Pan dał Ci więcej, to używaj tego więcej. Może być tak, że oczywiście ten dar ma się rozwijać, czyli może rosnąć w miarę używania go. Nieraz zaczyna się od małych rzeczy, a potem to wzrasta. Oczywiście dary duchowe są nie tylko dla braci. Dary duchowe także posiadają siostry. I pewne służby, które pełnią... Są bardzo istotne w zgromadzeniu. Czytamy choćby o córkach Filipa, które prorokowały, oczywiście nie w zgromadzeniu. Chociaż dopiero kiedy przyszedł Agabus, to on akurat wypowiedział proroctwo dla apostoła Pawła. Są różne potrzebne dary, różne dla podkreślenia, że nie może tak być, że wszyscy robią to samo no bo oko jest bardzo czy oczy są bardzo ważne, ale wyobraźmy sobie, że cały jestem pokryty oczyma zamiast rąk mam oczy zamiast nóg mam oczy Te oczy są ważne, ale okazuje się, że wszystkie elementy są równie potrzebne i to też mówi nam choćby list do Koryntian 12 rozdział że są Różne dary, 12, 12 są różne dary i też wiemy, że Koryntianie bardzo zabiegali szczególnie o dar mówienia obcymi językami bez uczenia się ich, bo to było takie bardzo no, coś szczególnego, robiło wrażenie. Może szczęśliwsi są ci, którzy służą w sposób niewidoczny, tak naprawdę, bo wtedy nie zbierają pochwał od y, y, ludzi, ale y, od Pana. Y, potrzebne są różne dary. Y, nawet jeśli y, są niewielkie, jest taki mięsień w naszym uchu, y, który ma tylko 1 mm. I ręka, chociaż jest bardzo sprawna, nie jest w stanie te, tego zrobić, co właśnie ten mięsień. To chyba nazywa się strzemiączko, jeśli dobrze się pamiętam. I ten mięsień ma właśnie taką funkcję, żeby te sygnały, które wpadają do ucha, odbijają się na bębenek, to właśnie to strzemiączko jak gdyby z takim pewnym dystansem przekazuje te fale dalej do ucha wewnętrznego, które już jest w czaszce. Czyli ma taki swój minimalny zakres działania, ale właśnie to jest potrzebne. I może tak być, że kiedy to nie działa, nagle nie słyszymy. Jest problem. I tak jest, że wydaje się, że ktoś, kto jest mało działający, czy mało rzucający się w oczy, a jednak jest bardzo ważny w skromadzeniu. Może też tak być, i to jest chyba też ważne, że na przykład kciuk jest bardzo ważnym palcem, ale zauważmy, że kiedy coś robimy, są potrzebne dwa albo trzy. Samym kciukiem ciężko byłoby coś napisać. A jeśli mamy dwa czy trzy palce, możemy łatwo pisać. W zgromadzeniu też i o to chodzi. Mianowicie, żeby potrafić ze sobą współpracować. Bo taki w ciele jest, nogi podejdą, ręce wezmą. Jedną ręką przytrzymam, drugą zrobię. I tak jest, że tych kilku wierzących ze sobą potrzebuje współpracować. Albo jak tych czterech, którzy opuszczali tego chorego, jak czytamy to w Ewangeliach, na linach. Czyli potrzebne było, potrzebne było współdziałanie. lecz by rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Z umiarem można też to słowo rozumieć, że nie wywyższał się jeden nad drugiego, nie myślał, że w czym jest właśnie większy, lepszy, tak jak już Zbyszek to podkreślił. I widzimy to w całej nauce Pana Jezusa, że Wszędzie jakiejkolwiek próby wywyższania się jeden na drugiego Pan Jezus utrącał. Możemy to czytać w Ewangelii Mateusza, 18 rozdział od pierwszego wiersza. W owym czasie przystąpili uczniowie do Jezusa pytając, kto też jest największy w Królestwie Niebios?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 Mateusza 20 20 dwadzieścia kiedy właśnie matka synów z Bedeusza chciała aby jej synowie byli pierwsi po prawicy i po lewicy Pan Jezus mówi a kto i dalej jest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 aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu. Pan Jezus właśnie daje ten doskonały przykład, że On nie przyszedł jako ten panujący, lecz jako ten najbardziej uniżony sługa, ten, który nawet swoje życie oddał za innych braci. I właśnie to jest taki niedośliniony przykład, że myśmy powinni oddawać życie swoje za innych braci. Powinniśmy się poświęcać, w jakiejś celu po prostu, w jakiejś uprzejmości, w czymkolwiek by nie było, aby bratu czy siostrze, można powiedzieć, w jakiś sposób ulżyć, czy też wskazać właściwą drogę, ale to po prostu z odpowiednią umiejętnością w duchu. Też jeszcze przypominam, przypomniał mi się właśnie ten przykład, kiedy Pan Jezus na końcu w Ewangelii Mateusza mówi, 28 rozdział, 19 wiersz. Idźcie tedy i czyńcie uczniami, wszystkie narody, sądzę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Idźcie tedy i czyńcie uczniami. Tutaj też to słowo nie mówi, żeby jednego uczynić wyższym, drugiego niższym, jednego jakimś biskupem, drugiego jakimś tam mniejszym. Podwładnym, ale właśnie jednakowymi uczniami. Wszyscy po prostu jesteśmy równi wobec Boga i tak właśnie mamy to traktować. nam daje dary i w tych darach też mamy się uczyć czy mamy je od Boga możemy wskazać przykłady na przykład darów co je Bożym i mamy na przykład dar apostoła Piotra jakie on miał dary przede wszystkim dar Ewangelisty i dar pasterza. Nie miał daru nauczyciela. Przede wszystkim miał dwa dary. Które one ze sobą współpracują. I ja napotykam w swojej drodze wiary. Wielu takich braci. Którzy mają właśnie te wspólne dary. Dar ewangelisty i pasterza inni mają dar proroków i też dar nauczyciela ale w tym trzecim wierszu jest taka jedna rzecz która tutaj jest pokazana że właśnie ci apostołowie którzy mieli te dary właśnie w ten sposób je używali Piotr nigdzie nie napisał takiej może powiedzieć nauki która by wprowadzała coś nowego, ale raczej wszystko napisał to, co było może wiedzieć już napisane w Starym Testamencie. A zaś apostoł Paweł pisał rzeczy, które były nowe, które nikt jeszcze nie było objawione, A to widzimy, że proroctwo, ale też był, miał dar nauczyciela. Apostoł Paweł w ogóle jest szczególnym, ma szczególny dar od Boga miał dany, bo jakby wiele darów w nim było. Dlatego, że był narzędziem wybranym przez Boga. I dlatego tutaj w tym trzecim wierszu on mówi by nie rozumiał o sobie więcej niż należy rozumieć. Ja myślę, że tutaj można przytoczyć przykład z pierwszego listu do Koryntian, z 12 rozdziału. Gdzie żeśmy też mieli to tłumaczone przez brata, że tutaj właściwie są dwie rzeczy, które są problemem między wierzącymi i to jest właśnie to, co już Zbyszek wspominał o nogach, o rękach, o oczach, o ustach, że tu jest problemem po prostu zazdrość i pycha. I musimy umieć sobie to uzmysłowić, że nie rozumiał o sobie więcej to znaczy, albo ktoś komuś zazdrości, że ten to robi, albo po prostu, albo ma pychę w sobie, że on jest lepszy od innych. I obydwie rzeczy są złe. I apostoł Paweł oczywiście nie mówi w taki sposób, tak jak mówi w liście do Koryntian i nie nazywa to konkretnie, ale yy, ten urywek Słowa Bożego możemy wstawić właśnie w ten 12 rozdział pierwszego listu do Koryntian od 12 wiersza do końca także widzimy że żeby apostoł Paweł oczywiście do każdego inaczej się zwracał miał to też właśnie ten dar i napisał w kilku zdaniach do Koryntian zaś tą rzecz musiał rozwinąć praktycznie przez pół rozdziału, dlaczego? dlatego, że oni mieli w tym problem i nieraz jest do nas, ktoś mówi i można mówić cały dzień do kogoś, a on tak i nie rozumie. Dlaczego? Bo czasami zazdrość i pycha są problemem w sercu. I nauczysz się właśnie nie rozumieć o sobie więcej, niż należy rozumieć. Też przyjeżdża do nas na przykład brat Harald, ten brat nigdy nie przyjechał z nauką. On zawsze przyjechał, może powiedzieć, z Ewangelią. Ale ma też serce pasterskie. Także yy, i on używa tego, to, co mu Bóg daje. Podaję te konkretne przyk przykłady, abyśmy też u siebie zauważyli, jakim darem nie Bóg obdarzył. nie rozumieć o sobie więcej niż należy rozumieć. Jeśli chodzi o różne służby, funkcje, to faktycznie spotykamy, że na przykład Piotr o sobie mówi jako również starszy. Natomiast nie pamiętam, żeby którykolwiek z autorów Biblii gdziekolwiek powiedział o sobie, że ja mam taki, a taki dar. Być może jest, ale to jest moja nieuwaga. I to mnie jest, da Mówi, że jest nauczycielem. Na no tak. To jest faktycznie takie miejsce. I ten mówię, że jest prorokiem. Nie? Ale na przykład, że ja miłuję. Albo że tak jak tutaj mamy ja jestem na przykład obdarowujący nie ma tego typu y, samookreśleń Natomiast tak, tak no, chodzi mi bardziej o to, że sobie nie przypinamy tabliczek to ja jestem dawca na przykład Albo to ja jestem taki, a taki. I teraz negatywne przykłady mieliśmy niedawno przytoczone przez brata, który nam mówił o trzecim liście Jana. Tam mieliśmy Diotrefesa. Diotrefes napisałem do zboru krótki list, lecz Diotrefes, który lubi odgrywać wśród nich kierowniczą rolę, nie uznaje nas, to jest bardzo poważne zagrożenie. Jeśli właśnie się złamie 12.3, powiadam, bowiem każdemu spośród was by nie rozumiał o sobie więcej. Pewnych rzeczy nie możemy o sobie rozumieć nigdy. Pamiętamy właśnie Piotra, jak zapytał Pana Jezusa odnośnie Jana, Panie, a co z tym? A Pan Jezus mu odpowiedział: Choćbym chciał, aby pozostał, aż przyjdę, co tobie do tego? Wypacz swego. I Piotr faktycznie wygląda na to, że odrobił lekcję. Bo mamy w pierwszym Piotra, piąty rozdział, nie jako panujący nad tymi, którzy są Wam poruczeni, lecz jako wzór. Dla trzody. Więc jeśli działamy na kogoś, to wtedy mamy od Piotra zachętę, żeby to po prostu pokazać w działaniu. Czyli jeżeli chcę komuś coś pokazać, to też jest to niewiasty. Jeśli mają nieposłusznego męża aby milcząc przez doskonałe swoje zachowanie po prostu pozyskały tego niewierzącego czy tam nieposłusznego słowu męża. I to na każdym aspekcie tak to działa. Więc jeżeli masz jakiś dar, a każdy ma jeden dar co najmniej, to sprawuj go właśnie stosownie do wiary jakiej Bóg każdemu, znowu to jest podkreślone, każdemu tej wiary Bóg udzielił. Każdy zbawiony ma co najmniej jeden dar. I każdy zbawiony ma wiarę. I stosownie do tej wiary, jakiej Bóg znowu ci udzielił. Ta wiara nawet nie jest wypracowana przez wierzącego, ona jest udzielona przez Boga. Tak mówi tutaj mocno ten fragment. Żebyśmy wiedzieli, że to nie jest nasze, bo przecież jak my odejdziemy z ziemi, to nie zabierzemy ze sobą zgromadzenia w Grabowie czy w do nieba. Chyba, że akurat to będzie w pochwyceniu, to Pan zabierze razem z nami. Ale to nie jest tak, że to jest y, nasze. Tak samo jak oddziaływujemy na niewierzących wokół siebie, to oni nie są nasi, Oni są y, po prostu poddziaływaniem Słowa Bożego i oni, jeżeli będą pozyskani, to będą pozyskani znowu nie dla nas, tylko dla Pana. I wtedy nie ma żadnej podstawy do zazdrości, bo jeżeli y, to nie jest moje, no to jaka zazdrość? Zazdrosny, jedyny, który może być zazdrosny w sposób Legalny jest Bóg. To jest jego atrybut. Bóg jest zazdrosny i to jest dobrze, że on jest zazdrosny. Ale człowiek jak jest zazdrosny, no to znaczy, że coś mu się poprzestawiało, bo nie jest Bogiem. Tak jakby się sam stawiał na miejscu Boga. Jak powiem w ciele, bowiem w jednym ciele wiele mamy członków. To też mamy oczywiście wyjaśnione w 14, 12 rozdziale pierwszego listu. Wszystkie są po kolei wymienione te, te, te członki. I trzeba jeszcze nam przypomnieć jedną rzecz że ciało ma głowę. A my jesteśmy członkami bez głowy. I teraz, kiedy nie pytamy naszej głowy, to znaczy Pana Jezusa Chrystusa, o to, co mamy robić i czy mamy służyć, to wtedy jest problem. Może zaczynamy pytać, może drugiej ręki Albo nogi zaczynamy pytać Albo może oka zaczynamy pytać I tu się zaczyna problem Bo widzimy, że nasze oko Nawet nie pyta drugiego oka Czy może tam patrzeć Patrzą obydwa jednakowo. Także widzimy właśnie, że ręka Tak samo nie pyta drugiej ręki Tylko po prostu jej pomaga Noga też nie pyta drugiej nogi tylko po prostu razem idzie. Także widzimy, że tym tak kieruje Bóg. I tak nasz Pan Jezus też chce nami kierować, abyśmy ze sobą współpracowali, ale nie na podstawie tego, że mamy mówić komuś idź tam, zrób tak i tak, albo żebyśmy mogli komuś yy, w jakikolwiek sposób zazdrościć, że ten ktoś coś ma, a ja tego nie mam. Dlaczego tego nie mam? Albo powstrzymywać yy, daną, dany członek od tego, żeby tego nie zrobił. Wszystkie te rzeczy są negatywne. Dlatego mamy tutaj w tym słowie apostoł Paweł pokazuje nam pozytywne rzeczy. Jak bowiem w, ciele, w jednym ciele wiele mamy członków, a nie wszystkie członki tę samą czynność wykonują. Nie wszystkie. Każdy członek wykonuje coś innego. I dlatego mamy umieć wykonywać te rzeczy, które po prostu nam są podarowane. I nie myślmy, że ci, którzy tutaj stawają za kazalnicą, że to jest najspanialszy dar. Bo w Słowie Bożym jest napisane w jednym miejscu. Dliście Jakuba. W trzecim rozdziale, pierwszym wierszu, jest napisane: Niechaj niewielu z Was zostaje nauczycielami, bracia moi, gdyż wiecie, że otrzymamy surowszy wyrok. Dopuszczamy się bowiem wszyscy wielu uchybień. Jeśli ktoś w mowie nie uchybia, to jest mężem doskonałym, który całe ciało może utrzymać na wodzy. Apostoł Piotr mówi coś takiego. w czwartym pierwszego listu mówi takie słowo jeśli kto mówi, niech mówi jak słowo Boże to znaczy ma tak usługiwać, usługiwać jeśli mówię tutaj o tym, który staje tutaj na tym miejscu ma tak usługiwać żeby to było zgodne ze słowem Bożym służba nasza ma być ze sobą połączona i nie mamy sobie nawzajem zazdrościć, ani nie mieć w sobie pychy. odnośnie osądu to jest już wspominany 1 Koryntian 14.29 a co to przemawiających to niech mówią dwaj albo trzej a inni niech osądzają w naszym tłumaczeniu jest co do proroków ale to jest greckie słowo które znaczy również przemawiać przemawiający co do przemawiających to niech mówią dwaj albo trzej a inni niech osądzają. Tu mamy osąd ludzki. I przy powieściach Salomona, 30 rozdział, piąty werset. Każde słowo Pana jest prawdziwe. On jest tarczą dla tych, którzy Mu ufają. Nie dodawaj nic do Jego słów, aby Cię nie zganił i nie uznał za kłamcę. I mamy przykład Jeremiasza, który powiedział, że nie powie już nigdy więcej nic w imieniu Pana. Między innymi dlatego, że i ludzie go oceniali i mu się to nie podobało. Ale dalej mówi, że stało się to wtedy wewnątrz niego jak ogień paliło go i mozolił się, próbował to zatamować ale się nie dało. I jeżeli to jest prawdziwe od Boga, to Duch Święty po prostu rozpala od środka i prowadzi ku temu, żeby y, tą służbę kapłańską y, sprawować, między innymi przez to, że jest się ustami y, całego kapłaństwa zgromadzonego w danej sali. Ale jeżeli to jest z braku, brak takiego impulsu prowadzenia Ducha Świętego, no to biada takiemu, kto wstaje i coś mówi, bo jest i pod ludzkim osądem, i pod Bożym osądem. To jest dodawanie do Bożych słów. Te słowa, które nawet mogą być z Biblii, ale nie wynikają z Bożych słów danych na dany czas. Kolejne być taką rzecz, która jest może oczywista dla większości z nas, ale <śmiech> może jeszcze nie wszyscy je sobie to sobie uświadomili. E, mianowicie, że e, Taka mowa prorocza, jak czytamy to na przykład list apostoła Pawła, czy list Piotra, czy list Jana. E, tego rodzaju autorytatywne wypowiedzi dzisiaj już nie istnieją. Jest to bardzo ważna rzecz, żeby to być tego pewnym, że po spisaniu Księgi Objawienia przez Jana e, już Bóg nie dał więcej tego rodzaju natchnionych wypowiedzi, które można by dzisiaj postawić na równi z Pismem Świętym. To znaczy, że jeśli dzisiaj ktoś mówi, jak gdyby wypowiada następne proroctwa, że coś się wydarzy, albo mówi tak mówi Pan i wypowiada jakieś słowa, nowe słowa, to znaczy, że to nie jest z Boga. Dlatego, że Bóg zakończył tego rodzaju niepodważalne wypowiedzi, tak jak czytamy, każde słowo i przecinek ma znaczenie, wraz z zamknięciem kanonu Nowego Testamentu. Czyli wszystkie późniejsze wypowiedzi czy pisma, które aspirują do tego rodzaju autorytetu, po prostu go nie mają. jest bardzo ważne, żeby potrafić te rzeczy później odrzucić jako z gruntu fałszywe. To jest bardzo ważna rzecz. Dzisiaj nasze wypowiedzi jako to wypowiadanie się ze Słoła Bożego to jest coś innego niż to, co czytamy w Biblii. Nikt nie może sądzić, że to, co ja dzisiaj wypowiedziałem, to można tutaj gdzieś wkleić na ostatniej stronie i to jest równie autorytatywne. Nie. My dzisiaj czytamy Słowo i z pomocą Ducha wykładamy je, aczkolwiek w naszej mowie dalej jest coś ludzkiego i to, tak jak słyszeliśmy, trzeba rozsądzać, czyli rozważać, czy to jest zgodnie z tym, co mamy napisane w Piśmie, czy nie. A więc to, to nasze prorokowanie jest takie bardzo... Sławę. Chcemy dać się Panu użyć, prosimy Boga o to, natomiast zawsze coś w tym, co jest mówione, może wkraść się, co jest błędne i to myślę, że ktoś, kto przez długi czas Słowo Boże czyta, potrafi to wychwycić. Są też i takie dary, o tym żeśmy nie powiedzieli, które też już dzisiaj są nieaktualne, czy też Bóg już dzisiaj tego rodzaju darów nie udziela. Mam na myśli apostołów, na przykład. Kiedy byli oni w tamtym czasie, byli to ci, którzy widzieli Pana, nie ma dzisiaj apostołów, którzy by mieli tego rodzaju autorytet i moc, jak jak za czasów Pana Jezusa, czy tacy, którzy byliby na przykład równi apostołowi Pawłowi, czy też nie ma dzisiaj cudotwórców, czy mowy językami, czy wykładania ich, jak czytamy to w liście do Koryntianu. To były dary, które były czasowe, miały swoją rolę do spełnienia, kiedy to się wykonało, po prostu ustały. Języki przeminą, też jest napisane. A więc i to jest ważne, że nie wszystkie przejawy jakiejś mocy, jakie możemy gdzieś zauważyć w internecie na przykład, bo tam jest dokładnie wszystko, to nie wszystko jest z Boga, chociaż nosi jakieś znamie czegoś nadzwyczajnego. Jeszcze odnośnie 1 Koryntian 14, tutaj jest yy, odnośnie przemawiających, a co do proroków, czyli przemawiających, tak jak już wcześniej powiedzieliśmy, to niech mówią dwaj albo trzej, a inni niech osądzają. I tak jak już Zbyszek to podkreślił, mamy to przymierzać do wzorca Słowa Bożego. Lecz jeśli by ktoś inny z siedzących otrzymał objawienie, pierwszy niech milczy. Tu nie chodzi o objawienie nowych rzeczy, tylko właśnie objawienie na przykład jest nazwane, nawet mamy w księdze ostatniej, objawienie Jezusa Chrystusa. Generalnie całe Pismo Święte to jest to, co Bóg o sobie objawił w postaci Słowa Bożego i Duch Święty się posługuje tym, co mamy ze Słowa Bożego, już spisanego, kompletnego i na przykład, jeżeli jest jakiś fragment z objawienia, który mamy, czy to z I Koryntian, czy z Tymoteusza i dany brat ma na sercu przekonanie, rozważył to, pomodlił się do Boga, czy to jest faktycznie coś, co chce, żebym dzisiaj użył, to Wtedy niech stanie. I to jest właśnie opis tutaj. I on jest jak najbardziej aktualny, jeżeli będziemy pamiętali o tym, że wiara już została raz na zawsze przekazana świętym. I później jest tutaj, możecie bowiem kolejno wszyscy przemawiać, aby się wszyscy czegoś nauczyli i wszyscy zachęty doznali a duchy przemawiających są poddane przemawiającym. Czyli to nie jest tak, że yy, każdy <śmiech> impuls, każde mniemanie to jest już hura natychmiast, bo jest wyraźnie powiedziane, mamy odpowiedzialność, żeby mieć pewność, że to jest skonsultowane z Bogiem, że to jest jak najbardziej od Niego, żeby nie było to zagrożeniem. I bardzo ważna rzecz tutaj jest też, że prorokowanie jest zdefiniowane jako ten, który przemawia do ludzi, czyli to nie jest kierowane gdzieś tam indziej, tylko do ludzi, ku zbudowaniu, to jest trzeci werset, ku napomnieniu i pocieszeniu. Te trzy rzeczy są wspólne i one są tutaj kluczowe. Więc widzimy, że mamy te dary zawsze sprawować w kontekście tego, żeby to ciało było budowane, jak bowiem w jednym ciele wiele mamy członków, ale nie wszystkie te członki tę samą czynność wykonują. Więc